Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Ja też taka seria o różnych rzeczach, które się właśnie nazywa. Witam serdecznie. Przed mikrofonem Borys Kozielski, nauka XXI wieku. Dzisiaj mamy profesorów, dwóch profesorów z nami w studiu. Profesor Marian Kozielski, który jest właściwie tutaj gospodarzem razem ze mną. A, I profesora Marka Demiańskiego, astrofizyka, który był ostatnio na pełnym zaćmieniu słońca. Ja tak przypominam sobie z dzieciństwa zaćmienia tutaj w Warszawie, to oglądało się je z taką, to taka ciekawostka, prawda, to obserwacje polegały na tym, że jakieś zaciemnione szkiełko się przykładało do oka i patrzyło się, no faktycznie widać, rzeczywiście tam zachodzi coś i, i, i jakoś, chociaż pełnego zaćmienia nie mogliśmy tutaj obserwować, ja nie widziałem w każdym razie. Ale takie zaćmienia Słońca są znakomitym momentem do tego, żeby zaobserwować, jakie zmiany występują na Słońcu, prawda? Bo te obserwacje wykonuje się no, nie tylko przez takie szkiełka, ale też szkiełka mają też e, no, e, dużo czulsze aparaty fotograficzne, podczerwieni. No, cała masa instrumentów, które są zatrudnione na ten krótki moment e, zaćmienia, żeby zobaczyć dokładniej, no właśnie, co panie profesorze można zobaczyć podczas takiego zaćmienia? Otóż, no, zaćmienie słońca to jest przede wszystkim, to pełne zaćmienie słońca, to jest przede wszystkim e, niezwykle interesujące, fascynujące zjawisko naturalne, no, które niestety występuje e, do rzadko. No i wobec tego, i wobec tego no, trzeba się przygotować i jeżeli się chce to zobaczyć, trzeba się w odpowiednie miejsce przenieść. To zaćmienie, które obserwowaliśmy 11 lipca tego roku, to było siódme pełne zaćmienie Słońca, jakie widziałem w życiu. No i każde takie zaćmienie, niezależnie od tego, skąd się go, skąd się go obserwuje, jednak pozostawia niesłychane, niesłychane wrażenia. Pomijając już całą, całą tą ogromną bazę danych, które się zbiera w trakcie obserwacji, obserwacji takiego zaćmienia, no sam ten proces i przebieg tego naturalnego zjawiska jest niezwykle fascynujący i niezwykle niezwykle interesujący. To zaćmienie, które obserwowałem 11 lipca, czyli no niewiele ponad tydzień temu, należało do jednych z najdłuższych. Trwało 4,5 minuty z Wyspy Wielkanocnej, która jest też niezwykle interesującym miejscem sama w sobie. No i trzeba powiedzieć, że mieliśmy ogromnie wiele szczęścia, dlatego, że akurat po dwóch dniach no, takiego ulewnego deszczu, akurat wtedy, kiedy trzeba było, niebo się rozjaśniło i można było to zaćmienie w pełni obserwować. Ja byłem członkiem takiej dużej grupy astronomów koordynowanych przez Wydział Astronomii Koleżu Williams. Myśmy mieli całą masę różnego rodzaju kamer i aparatów fotograficznych, które służyły do no, robienia po prostu zdjęć i rejestracji tego całego przebiegu tego zjawiska, ale oprócz tego również mieliśmy poważne instrumenty naukowe, które no, głównie służyły do tego, żeby obserwować zjawiska, które zachodzą w górnych warstwach atmosfery Słońca. Przy czym tym razem mieliśmy też ogromne szczęście, bo dołączyła do nas grupa astronomów z Grecji, którzy przywieźli ze sobą bardzo czuły spektrometr i dzięki temu można było dokładnie dość wyznaczyć temperaturę w górnych warstwach atmosfery Słońca które pokazała, że no teraz akurat, tak jak spodziewaliśmy się zresztą, Słońce zaczyna być coraz to bardziej aktywne. Wychodzimy z tego dołka liczby plam słonecznych, który no jest takim najbardziej prostym miernikiem stopnia aktywności Słońca. No i widać, że, że temperatura w tych górnych warstwach atmosfery Słońca zaczyna powoli znowu rosnąć. Aha, a... czyli, czyli w, w czasie jednego pokolenia jak gdyby nastąpiła taka zmiana, że najpierw y, słońce osłabło, tak, a teraz z powrotem odzyskuje swoją aktywność. aktywność. Tak no To znany, prawda, obserwowany już od, od wielu, wielu lat, właściwie od, od czasu starożytnych, cykl zmian aktywności, aktywności Słońca, który do końca jeszcze nie jest zrozumiały, a pytanie, na które my chcemy odpowiedzieć, korzystając z tych obserwacji, które, które czynimy przy okazji każdego zaćmienia Słońca, które jest obserwowane, no, to jest przede wszystkim wyjaśnienie, Jaki jest mechanizm podgrzewania tych górnych warstw atmosfery Słońca? Dlatego, że, no jak wiadomo, prawda, z obserwacji naszych, o takich codziennych, temperatura tego, co się nazywa powierzchnią Słońca, no to jest tam prawie 6 6000, tysięcy prawie 6000 stopni, natomiast w miarę oddalania się od, od powierzchni Słońca temperatura atmosfery rośnie i w tych szczytowych momentach, w tym, w tym, w tym szczytowym obszarze temperatura sięga kilku milionów stopni tam atmosfera Słońca jest już bardzo rozrzedzona i wobec tego w taki normalny sposób, tak jak patrzymy na Słońce dzisiaj, teraz tego zauważyć nie sposób. Natomiast no właśnie jedyną, jedyną okazją, żeby zobaczyć tą zewnętrzną atmosferę Słońca, to są całkowite zaćmienia albo no bardzo specyficzna aparatura, która pozwala przysłonić tą jasno świecącą tarczę słoneczną i wtedy można też dokonywać takich, Czy można dokonywać takich obserwacji. Czy tak. na moment wejść, że tak powiem, i zapytać taką rzecz, która mogłaby być interesująca szczególnie dla uczniów, którzy wiedzą, że na tle widma słonecznego powstają te linie Frankhofera, tak. czyli linie pochodzące od chłodnego helu skoro ten, ta atmosfera jest coraz gorętsza, to jakby należało należałoby tłumaczyć, gdzie są, gdzie jest ten chłodny w atmosferze. Słodkiej. No to te linie framhoferowskie to są właśnie analiza widmowa promieniowania wychodzącego z samej powierzchni Słońca, czyli z tej, z tej warstwy czyli Słońca, tuż, które ma tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, tuż nad, nad powierzchnią. Nie? No powierzchnią w takim umownym sensie, dlatego Poczyć. że Słońce jest kula gazowa i wobec tego takiej powierzchni w sensu stricte nie ma. No ale prawda, umownie przyjęto to, tak, przyjęto to tak nazywać. No i to promieniowanie, prawda, które wychodzi z tej warstwy Słońca, no niesie w sobie informacje no, o składzie chemicznym. Także tam nie tylko są linie wodoru i helu, ale również linie bardzo wielu różnych innych pierwiastków. I dzięki temu wiemy, no, z czego zbudowane jest Słońce tak naprawdę, ale również, co jest niezwykle ważne, wiemy, że Słońce jest stosunkowo młodą gwiazdą. I wobec tego materiał, z którego zbudowane jest Słońce teraz, musiał być przetworzony wcześniej, już w, jakimś, w jakichś procesach przemian termojądrowych w tej gwieździe pra, pra która następnie uległa rozerwaniu w wyniku wybuchu supernowej. Ta materia została rozrzucona w przestrzeni międzygwiazdowej, no a potem powoli ostygła, kurczyła się, powstało nasze Słońce, planety i my. Prawda? Także, także bez przesady można powiedzieć, że jesteśmy takim byłem kosmicznym. Czy można procentowo ustalić? Yy... Jaki skład ma Słońce? Najwięcej ma wodoru, prawda? No, nie, no tak, oczywiście e, e, dzięki tej analizie analizie spektralnej można bardzo dokładnie oszacować, oszacować, z czego zbudowane jest Słońce. I oczywiście tymi dwoma podstawowymi pierwiastkami, z, której, z których zbudowana jest nie tylko Słońce, ale właściwie wszystkie gwiazdy, e, które widzimy, no to jest wodór i hel. Wodoru jest mniej więcej na słońcu 72% w stosunku wagowym, helu jest mniej więcej 25%, no a te brakujące jeszcze 3%, prawda, żeby dodać do, do pełnej setki, no to są właśnie wkłady od innych pierwiastków, w których tam jest dużo, no typowo, prawda, to jest tlen i węgiel, tlen i węgiel, ale również azot, ale również krzem ale również żelazo, ale również inne cięższe pierwiastki. Ja chciałem się Takie. spytać o jedną rzecz przy okazji. Czy podczas tych obserwacji y, os, dotyczących składu też tak. y, Słońca, czy to się zmienia w czasie, czy, czy ciągle obserwujemy, że tyle samo dokładnie co do, co do jednego miligrama jest? Nie, ekskotik. no znowu nie można powiedzieć tak, że do, obserwujemy dokładnie tyle samo co do jednego miligrama, dlatego że, dlatego, że dokładność tych y, pomiarów prawda, to jest tak naprawdę dokładność y, y, oszacowań no nie pozwala śledzić z tego zmian, z zmian składu chemicznego i właściwie właściwie w trakcie obserwacji, które były prowadzone do tej pory można powiedzieć, że skład chemiczny Słońca nie uległ zmianie. Jeszcze mam jedno w związku z tym pytanie, czy można powiedzieć tak, że te 3% tak. tych cięższych tak. materiałów ogólnie mówiąc to, to wszystkie planety, takie wewnętrzne, jest ich prawda trzy, jak wiemy. To nie stanowią tych 3%. A nie, nie nie, nie, nie, nie. Są dużo mniej. Tak, prawda? Tak, tak, tak, tak. Oczywiście, tak, oczywiście tak, no to, tak, to dlatego, że, dlatego, że masa Słońca jest taka ogromna, prawda? To tak. znaczy, te wszystkie planety można traktować jako taki bardzo skromny, malutki dodatek, prawda? Tak, a dominującym elementem jest jednak ten centralny obiekt, nasze Słońce. Panie profesorze? Nawet jeżeli chodzi właśnie o skład chemiczny. Tak. Mówimy, że masa Słońca jest olbrzymia, prawda? A wczorajsze doniesienia mówią o tym, że odkryto gwiazdę, gwiazdę, która jest wielkości 300 Słońc. Znaczy, to trzeba dokładnie powiedzieć, co to znaczy wielkości 300 no Słońc, prawda? To znaczy, takim jednym z podstawowych parametrów, który charakteryzuje gwiazdę, jest jej masa. I tu właśnie chodzi o masę. To znaczy, ta nowo odkryta gwiazda ma masę no, mniej więcej 300 razy większą od masy Słońca. Jest to oczywiście niezwykle ciekawe i niezwykle interesujące odkrycie, dlatego że okazuje się, że czas życia gwiazdy bardzo silnie zależy od jej masy. No jak wiadomo, nasze Słońce powstało kilka miliardów lat temu i ma przed sobą jeszcze no, co jeszcze najmniej kilka. kilka, może kilkanaście miliardów lat życia, prawda. prawda? Także z naszego punktu widzenia jako ten, ten podstawowy, to podstawowe źródło energii, e, które jest nam potrzebne do, naszego, do naszej codziennej egzystencji, e, to nie jest nasz ból głowy, prawda? Tu mamy zapewnione, że przez następne... Chociaż kilka nie miesiąc, zawsze jest takie stabilne. Nie zawsze jest takie stabilne. Kilka miliardów lat... E, Mamy z głowy. Natomiast, ponieważ czas życia gwiazdy tak bardzo silnie zależy od jej masy, gwiazdy, które mają masy, no powiedzmy, nawet 20-25 razy większe od masy Słońca, żyją już znacznie krócej. Tu w przypadku Słońca to jest y, kilkanaście miliardów lat, a w przypadku takiej gwiazdy, no właśnie o masie rzędu 20-25 mas Słońca, to jest już tylko kilkanaście milionów. Także są trzy rzędy wielkości w czasie życia. No, a czyli, czyli te, te, te, te gwiazdy no można powiedzieć, zachowują się tak jak komety niemalże, prawda, taki błysk Czy to jest na evenement? niebie w skali kosmicznej. Czy to jest ewenement, te 300? Y to jest ewenement, dlatego, że bardzo trudno jest zaobserwować gwiazdy o masach większych od właśnie hmm. tych 20-25 mas Zwykle mówi Słońca. się o 50. No, jako to, max, tak. e, prawda, głównie dlatego, że jest to efekt selekcji. Te gwiazdy po prostu żyją na tyle krótko w astronomicznej skali czasu, oczywiście, że bardzo trudno jest je zaobserwować. Zobaczyć, mm -hmm. co, się dzieje w takim co się dzieje z taką gwiazdą, która ma już 300 masę? 300 no, masa masę? Mhm. No to jest taka gwiazda, ich, chimera, Super. Może, taka gwiazda chimera, można powiedzieć, ona się pojawia i znika. O... No właśnie, bo ona świeci, ale w pewnym momencie przestaje. Ona, ona świeci bardzo jasno. No i potem, i potem, w trakcie swojej krótkiej ewolucji, no właśnie rzędu, rzędu kilku milionów lat, po pierwsze traci ogromną część swojej masy. Taka gwiazda może stracić, no nie wiem, jedną piątą swojej masy w trakcie tego, tego, tego ją, tak? życia... Y to znaczy nie tyle wypromieniowuje, ile z tych tej, z tej zewnętrznych, yy, najbardziej zewnętrznych warstw tego, tej gwiazdy wyrywane są ciągle ogromne ilości materii, które są unoszone w przestrzeni międzygwiazdową. No i ten strumień nosi nazwę wiatru gwiazdowego. Yy, yy, yy, yy, yy, yy. A teraz... I on może być bardzo intensywny i w czasie tego miliona, czy kilku milionów lat życia gwiazdy, ta gwiazda może stracić aż do jednej piątej swojej masy. A w końcowych fazach swojej ewolucji po prostu wybucha. I po, ci... taki, po takiej gwieździe zostaje tylko ogromny, taki rozszerzający się początkowo z dużą prędkością, gorący i stopniowo ostygający obłok gazu, który potem no znowu jako stygnie, to zaczyna ja się Czyli, kurcie, czyli taka, taka duża gwiazda nie ma szansy, żeby się przekształcić w Czarną dziurę, bo to ja myślałem, No że to właśnie, właśnie odnośnie czarnej dziury chciałem. Nie, nie ma, nie ma szans, nie ma szans, po prostu nie zdąży. Po mhm. to, żeby się żeby się. Ale mogła... ta pozostałość, która.. Nie, nie ma szans. Ona się, ona po prostu mhm. rozry... no jest tak. rozrywana, jest rozrywana całkowicie. Mm -hmm. po to, żeby, żeby Model gniazdy... zakłada, że, że nie może być ona niejednorodna, na przykład wewnątrz i tam wewnątrz takiej chimerycznej gwiazdy znajdować nie, się nie, jak nie, coś w rodzaju. To za bardzo daleko idące. Wydaje się, że raczej nie. Mm -hmm. Także to nie są takie gwiazdy, z których pozostają czarne dziury. Te, z których pozostają czarne dziury, to właśnie te takie, te takie umiarkowane, prawda, Czyli te, 50 te, dwa, te między 20 a 50 na słońcach, prawda, a te, to? A te to po prostu i koniec, prawda, puch i koniec, taki, taki, taki... taki. No tak, ale to trwa kilka miliardów lat, tak? Milion, kilka, no, kilka milionów. Co to za różnica? Milion czy miliard, tak? No, tej no, to już jest tej w tej kosmicznej skali czasu to to jest, to to jest istotna, bardzo istotna różnica. Także no, tak. to jest bardzo istotne i bardzo ważne i bardzo ważne odkrycie. E które no, zmusi nas pewnie znowu do zastanawiania się nad tym, w jaki sposób taki gwiazdy powstają. Mhm. A ja chciałem jeszcze wrócić do naszego Słońca i do tego zaćmienia pełnego, tak. o którym e, mówiliśmy już. E, na naszej stronie nauka XXI wieku podcastu nauka.vt.pl umieściłem taką bardzo zgrabną animację e, wykonaną przez NASA. NASA udostępniła to i można to publicznie zamieszczać która pokazuje, jak właśnie to zaćmienie przebiegało i widać, że no, w pewnych momentach już było bardzo rozmazany ten obraz, prawda, bo padał pod, pod dużym kątem i, i e, obserwacja w miejscu, w którym pan profesor był, to było, to, które to miejsce było, czy to było miejsce, gdzie... To zaćmienie było, czy tak powiem, pionowo skierowane do, do Ziemi, czy, czy już pod kątem dużym? Czy to było o zachodzie słońca, czy o, o... nie, akurat to, to zaćmienie, które było, które obserwowaliśmy z Wyspy Wielkanocnej. Tam to pełne zaćmienie zaczęło się około, około godziny drugiej po południu. Mm -hmm. I podobnie jak, drugiej jak drugiej na Węgrzech po ostatnio było, Tam o 13.00 tak, tak, 14,04 dokładnie. Bo ten moment chyba ma duże znaczenie, prawda? Czy to jest, jeśli by było o zachodzie, to byłyby duże zakłócenia naszej atmosfery Tak, chyba. tak, tak. Nie, więc tu akurat, tu akurat, no słońce było prawie, że w zenicie. Także tu nie było, nie było takich, takich problemów. Myśmy mieli, no, jeżeli chodzi o y, wartość tych obserwacji astronomicznych, powiedziałbym, bardzo dobre warunki. I to chyba podobnie jak poprzednio, jak było w Budapeszcie, znaczy gdzieś na Węgrzech chyba, tak? W Rumunii bodajże było zaćmienie, nie, słońca. Nie, nie, na Węgrzech. Na no, ja Węgrzech można, obserwować, byłem, tak. można było obserwować I, tak, i też Węgrzech, pogoda to było również zaćmienie, to samo zaćmienie można było obserwować w Rumunii. Tak. Także... I pogoda się w ostatniej chwili też zdaje się wyklarowała. Pogoda też się wyklarowała w tak, ostatniej ja chwili. Byłem, ja byłem akurat w Rumunii i tam też pogoda. E, no, w tym pogoda, czasie była piękna i, e, pogoda. Tak. pogoda się Wyklarowała, no wyklarowała. dlatego mówię właśnie o Rumunii, bo, bo trafiłem na artykuł profesora Marka Demiańskiego w Wiedzy i Życiu Ciemności na koniec stulecia to był 1999 9. rok. Tak, tak, tak, tak, tak e, Przy okazji a propos tej godziny, kiedy tak. jest zaćmienie słońca, to to brzmi jak dowcip, ale ale to jest fakt autentyczny. Mnie osobiście zapytała pewna dziewczyna Blondin, nie mogę się czy zaćmienie będzie w dzień, czy w nocy? <grym> nie, słońca. to jest dobre pytanie. Czego zaćmienie? Czego? Słońca. <grym> słońca. Było ma, była było. <grym> czy będzie dzień? Czy może być w nocy zaćmienie słońca? <grym> no, no, chyba, to, że... że z drugiej półkuli. No, no, właśnie, no, no właśnie tak, prawda. od biedy. Także, <grym> także to może być tylko, że <grym> czy? tylko, że nie u nas. No, czy... Nie tam, gdzie jest wtedy. Nie prawda? byłoby obserwowalne <grym> wtedy, tak, prawda? Tak, tak. No właśnie, tak. czy z kosmosu obserwuje się też zaćmienie? Czy no może? tak, mhm. e, oczywiście. E, prowadzone są takie obserwacje, one są niezwykle ważne. E, no zresztą, ponieważ nasze Słońce jest, jest e, no tym, tym właśnie głównym źródłem, dostarczycielem energii e, dla nas e, no i, i, i zachowuje się nieprzewidywalnie, to yy, Słońce jest cały czas obserwowane, yy, no nie tylko z różnych obserwatoriów słonecznych na powierzchni Ziemi, ale również z obserwatoriów satelitarnych, które oczywiście czy dzień czy na odstronie ma specjalnie wielkiego znaczenia. No i tam, tam już jeszcze one, korelacji z naszymi warunkami na Ziemi. Czy minimum plam oznacza spokojne, znaczy lata nieumiarkowane i umiarkowane zimy? Czy jest taka korelacja, czy nie? No Ale to zaczynamy, aktywność? dotykamy bardzo, właśnie, takiego, właśnie. bardzo takiego gorącego, czy gorącego tematu, temat? jak Słońce wpływa na klimat, na Ziem. powierzchni Ziemi. I chociaż te obserwacje są prowadzone już od bardzo dawna, e, takich zdecydowanych konkluzji nie ma, aczkolwiek są wyraźne korelacje między średnią temperaturą roku na Ziemi, a aktywnością Słońca. No słynny ten prawda, okres, kiedy nie było plan na Słońco, obserwowanych przez no, prawie 200 lat i wtedy na Ziemi panowało znowu okres zlodowaceń, prawda? Te okresy, te okresy, kiedy Bałtyk zamarzał, prawda? I można było konno przejechać między Gdańskiem a Sztokholmem. To nie są fantazje. To nie było tak strasznie dawno. To są fakty i to są zjawiska, które są między sobą skorelowane. Otóż teraz no właśnie były takie Przypuszczenia, że zaczyna się ta druta, ta powrót tej, tego okresu takiego globalnego ochłodzenia, ochłodzenia Ziemi, dlatego że aktywność Słońca jest bardzo umiarkowana. Ten ostatni cykl zmian plam słonecznych to minimum no, mieliśmy w roku 2008, i od tego czasu Słońce. Warto się uspokoiło. E, oczekiwano, że, oczekiwano że, że zacznie rosnąć ta liczba plam słonecznych, ale ona nie rosła. Czyli, czyli to słońce zachowywało się na, na poziomie minimum swojej aktywności i tak naprawdę ciągle jeszcze nie wiadomo, czy już się zaczyna budzić. teraz czy jak jeszcze... Pan sam stwierdził niedawno prawda, przez te obserwacje, to stwierdza się właśnie wzrost tej aktywności. Tak? Na to wygląda, ale to jeszcze jest za wcześnie, żeby coś definitywnego na ten temat powiedzieć. To ja myślę, że dopiero no mniej więcej za rok można będzie. Przy następnym można będzie, zaćmieniu. Nie, no nawet nie trzeba będzie czekać do następnego to zaćmienia. Będzie to będzie widać, widać no prawda? Tak. To będzie widać po ilości bram mhm. słonecznych i właśnie po aktywności Słońca, którą widać korzystając z obserwacji satelitarnych, dlatego że może warto to powiedzieć, te obserwacje satelitarne prowadzone są nie tylko w obszarze widzialnym, ale również w obszarze rentgenowskim i w obszarze gamma. Czyli raczej byśmy się spodziewali ochłodzenia niż yy, o, o, o, ogrzania klimatu, o którym nas tak bardzo straszą i w związku z tym są różne restrykcje ja, na węgiel i tak dalej. Ja byłbym ostrożny, bo to są trochę dwie <gry> różne rzeczy, prawda? Tak. Ten, ten, ten, ten okres jeżeli Słońce wpływa na naszą atmosferę, a na nasz klimat, to na pewno wpływa, Dużo prawda? Dużo więcej niż to te, to znaczy spalanie to te, węgla, powiedzmy. Tego tu byłbym ostrożny. Tak. E, to to e, te zmiany są długofalowe, prawda? To, i, one są, I one są cykliczne. Mm -hmm. I one są cykliczne. Natomiast te zmiany spowodowane aktywnością człowieka, Prawda, i głównie emisją, emisją dwutlenku węgla i, i spalin e, no to jest trend, który, który widać, który, który rośnie. Prawda, no, ja byłbym bardzo ostrożny. Rozumiem. Tutaj też tak. To jest, taki, się bardzo, to jest taki bardzo gorący, bardzo kontrowersyjny temat. Jednocześnie i polityczny. No właśnie, że... właśnie, który niesie za sobą, prawda, Ogromne konsekwencje tak. ekonomiczne i polityczne. Tak, tak. Ja myślę, że trzeba zachować ostrożność, mhm. że nie należy popadać w żadną przesadę, nie należy popadać w żaden fatalizm. Trzeba do tego, do tego podchodzić, y, moim zdaniem, racjonalnie i na spokojnie, no ale to nie oznacza, że trzeba, żeby nic nie robić, żeby nie śledzić, żeby nie zastanawiać się nad tym, jak ten y, proces ewentualnie y, kontrolować. Mhm. No i, i, i z, tego, z tego można zacząć wyciągać całą masę ogromnych, Wniosków różnych, prawda? Takich, które mają naprawdę bardzo dalekosiężne konsekwencje dla, naszego, dla naszej codzienności, prawda? No właśnie, jedną z takich straszących nas informacji jest informacja o przebiegunowaniu Ziemi i podobno Obok, Słońce następnym... ma mieć na to wpływ, czy aktywność Słońca. Jak Pan Profesor o tym nam opowie? No bo ja wiem, to znowu jest, to znowu jest problem kontrowersyjny. To, że, że pole magnetyczne Ziemi zmienia się, to wiadomo. To, że, biegun, że bieguny magnetyczne Ziemi zmieniają swoje położenie, to wiadomo. Z obserwacji geologicznych wiadomo, że następowały takie prze przebiegunowania przebiegunowania pola magnetycznego ziemi. Natomiast nie byłbym ostrożny w formułowaniu jakichś katastroficznych, jakichś katastroficznych takich wniosków, że nie wiadomo, co nas czeka, nie wiadomo, co tak. się stanie, prawda? że to rok e, słynny 2012, no Bóg wie co, prawda, różnego rodzaju, różnego rodzaju, różnego rodzaju takie e, dziwne hipotezy są e, lansowane. Ja bym podchodził do tego, do tego bardzo spokojnie i bardzo tak na, na chłodno, chociaż dzisiaj to jest trudne. No, no właśnie. No właśnie bo to, takie przebiegunowanie może trwać mimo wszystko krótko, ale krótko to znaczy kilka tysięcy lat na przykład. No właśnie. Prawda? Prawda? Także to nie z dnia na dzień. Y prawda? No, jedyny efekt taki, który dla nas mógłby być, mógłby być istotny, no to to, że pole magnetyczne ziemskie jest również Ochroni takim nas. pancerzem ochronnym mhm. dla nas, dlatego że ono skupia i lokalizuje szybko Poruszające się cząstki promieniowania kosmicznego i wiatr słoneczny, no, strumień naładowanych cząstek, no właśnie w okolicach biegunów magnetycznych. Także do nas ten strumień właściwie nie dociera. Prawda? wiadomo, że one się gromadzą, wiadomo, prawda, te pasy vanalena, to wszystko, to wiadomo, jak to wszystko funkcjonuje, ale jest, hmm. prawda, no i oczywiście figuracji pola magnetycznego na no, spowodowałaby również takie lekkie... Tego, le czy ten moment zerowy byłby, tego, kiedy... Mi nie byłby biegun, tak? Hmm. Ten ten dłużej się zaczęłaby, zaczęłaby przepuszczać, że yy, no życie biologiczne... To a to już nieraz tak było nie raz się już, a zaraz, zaraz, ale dinozaury prawda, Prawdopodobnie <laughs> To nie przetrwa. Proszę. Życie biologiczne może przetrwać robaczku, który ma milimetr wielkości, plus 160 stopni, 72, czyli 1 stopień. I bez wody wytrzymuje 150 dni. I ma bardzo sympatyczną minkę uśmiech. Biologiczne przetrwa na ziemi, prawda? Tak? Yy, no. Tak nie daleko, Nie tak daleko. Na tyle już zaawansowani, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Yy. Znaczy nie, technologią to, jakoś, prawda, to Nie chronimy się technologią, tak? Nie, tak, nie, nie, no poza tym, wyglądało. a poza środowisku, które, które nas, jednak, nas jednak, który jest, który jest doskonałym takim Pancerz. ochraniaczem, pancerzem przed energetycznych cząstek, prawda, także mhm. no, takimi, takimi rzeczami się nie specjalnie nie mowa. Zanim przejdziemy do kolejnych chwilę muzyki. ogromne i strumienie bardzo silnie zionizowanych cząstek i gazu bardzo dużej ilości energii I w tym czasie no, średnia energia, która, która dociera do powierzchni Ziemi, rośnie. No, także pomimo w tym, w tym okresie takiego, takiego głębokiego maksimum słonecznego, no, to można się spodziewać, że że będzie jeszcze cieplej, jeszcze cieplej, jeszcze cieplej, w miarę jak Słońce zacznie wracać do tego swojego normalnego, normalnego stanu, normalnej, normalnej dużej aktywności. Przy czym, no właśnie nawet, nawet, nawet wracając do tych naszych takich codziennych obserwacji, prawda, i tego naszego takiego odczucia, że piekielnie gorąco, trzeba sobie przypomnieć, że maj był bardzo zimny wobec tego średnia temperatura, jeżeli wyrównać to przez okres kwiecień, maj, czerwiec i lipiec yy, niż... może jest niższa niż, niż, niż średnia wieloświat. No i nie wiadomo, co w sierpniu jeszcze będzie. Nie tak? wiadomo jeszcze, co będzie w sierpniu, prawda, ale już, już widać, Znaczy te, te zmiany klimatyczne, które obserwujemy głównie polegają na tym i to odczuwamy tymi raptownymi zmianami, prawda? czyli okresy bardzo niskich temperatur, prawda? No zima była Ostr. prawda, Dość ostra, mm -hmm. prawda? No i teraz, teraz mamy no, kilkudniowe, no nie przesadzajmy. No, z tym, z tym, z tym, z, tym, z, tym, prawda? z tymi upałami, prawda? Bardzo wysokiej, bardzo wysokiej temperatury, ale to pokazuje, że takie, taki układ jak nasza Ziemia no, jest, jest układem w pewnym sensie, można powiedzieć, niezwykle stabilnym. Dlatego, że jeżeli patrzymy na takie średnie-długoletnie, no to te średnie-długoletnie yy, utrzymują się, prawda? Tak. Tam tych, tych takich raptownych wahań nie widać. Ale jakichś te, tendencji takich? Tak, a te raptowne wahania ulegają Prawda, wygładzeniu, jeżeli się weźmie odpowiednio długi, odpowiednio długi okres czasu. Mm. Oczywiście jest to dla, dla nas, prawda, z, takiego, z takiego pragmatycznego, codziennego e, punktu widzenia nieprzyjemne, no bo wolelibyśmy, Akurat żeby, żeby tak. lato było 25 stopni, prawda, tak. a nie 35, a zima, żeby miała 15, minus 15, a nie minus 30, prawda? No ale moi znajomi wspominają, że ostatnio takie lato, które byłoby tak ciepłe i prawdziwie letnie, no to, to z dzieciństwa pamiętają, czyli sprzed 30 lat mniej więcej. Jakoś nie, ja też nie przypominam sobie ani takiego lata, które byłoby tak długo ciepło, prawda, żeby cały turnus, że tak powiem, można było... Yy, przeżyć w cieple i, i w, no bez, bez jakichś... No nie, ja myślę, że to jest również efekt, efekt naszych takich bardzo yy, wspomnień na indywidualnych odczuć. odczuć, prawda. My, my, my nie średniujemy, prawda, niestety. Prawda? To znaczy nas umysł nie średniuje, nasz umysł zapamiętuje prawda? fragmenty i wobec tego, jak dochodzimy do jakiegoś takiego zjawiska, ta prawda? To, to wrzucamy, prawda? No, ale, ale, ale trzeba sobie przypomnieć, że nie pamiętam, tam, chyba to był rok 2006. E kiedy mieliśmy w Polsce bardzo podobną temperaturę, jak teraz, prawda? To może nie było aż, aż takich ekstremów, żeby tam e, 35 w Warszawie, ale, ale ponad 30, prawda? I to też było przez, długie, przez, przez, to. przez, mhm. przez mhm. jakiś tam... Dziecko też, też inaczej dni. funkcjonuje, nie ma obciążeń pewnych i to inaczej tak. zapamiętuje, też pamięta tak. się zupełnie tak. inne rzeczy, jakieś tak. wrażenie bardziej niż... Tak. Ale to wrażenie właśnie powraca jakoś tak przy, przy tym. No nie, ale to jest... Tak to samo jest... jak zima, prawda? Zima tak. kiedyś to trwała bardzo długo, było dużo śniegu, jeździło się na sankach. No ale to też z kolei przypomina się bardziej emocja i wrażenie. No ale to, to właśnie znowu będzie taka, taki relatywizm, prawda? O, dlatego, że, dlatego, że młodzież, prawda? Ci dzieciaki, które przeżyły tą zimę, zimę ostatnią, będą ją pamiętały jako zimę srogą, z, z dużą Ręcia, ilością prawie. śniegu. Prawda? I to dla nich zostanie jako taki, jako taki punkt odniesienia. Prawda? Mm -hmm. Także każdy w sobie przechowuje i przenosi ten, ten, ten właśnie okres takiego, takiego no, zapamiętywania zjawisk, które to zostały, prawda? I no i, zostały. I zostały właśnie Właśnie dlatego fantastyczne jest to, że takie badania, takie zdjęcia, które zostały zrobione przy tym zaćmieniu Słońca, za 100 lat będą mogły być wykorzystane do porównania i, i, ta, i ta pamięć jak gdyby pokoleniowa będzie wzbogacona znacznie, prawda? Bo to, bo to zawsze znikało. Jeśli nie było zapisu, nie było do czego porównywać, to jednak traciliśmy i teraz nie jesteśmy w stanie ocenić, co się działo kilka tysięcy lat temu, jak, jak to wyglądało, prawda? No tak, tu mamy oczywiście teraz znacznie inną sytuację niż na przykład sprzed lat 500. Prawda? Dlatego, że teraz no, wszystkie dane dotyczące, dotyczące klimatu, dotyczące zmian atmosfery, dotyczące temperatury, no, pe pe pełne dane klimatyczne e, są przechowywane w tych centrach przechowywania danych. I one są, i one są, oczywiście stanowią bardzo bogaty i bardzo ważny materiał porównawczy i materiał, który nam, no miejmy nadzieję, w końcu pozwoli zrozumieć, dlaczego ten klimat się zmienia. Tak, jaka pogoda tam... będzie za tydzień, tak? Bo to... No to znowu, to znowu, ja, ja, bym, ja bym tu był bardzo ostrożny, dlatego że okazuje się, że te że te krótkoterminowe, krótkoterminowe właśnie takie, mhm. takie w, okresach, w okresach tygodnia e, są bardzo mało wiarygodne, bardzo mało wiarygodne. Ten, ten, ten, ta atmosfera Ziemi jest niezwykle układem niezwykle skomplikowanym i ciągle jednak nadal pomimo tego, że mamy e, no, komputery o ogromnej mocy obliczeniowej, mamy coraz to większą liczbę danych, które można tam, można tam wepchnąć, no nie pozwalają na to, żeby dokładnie przewidzieć, jak, jak będzie wyglądała pogoda w Warszawie za tydzień chociaż chcielibyśmy. Ale te prognozy trzydniowe są już całkiem, całkiem, prawda? Kiedyś to też nie, było no myśl, tak, Nie, no tak, oczywiście to dlatego, chociażby, że mamy pełną informację satelitarną, prawda, jak wyglądają prądy powietrza, jak wygląda rozkład chmur, jak wygląda rozkład temperatury, prawda, jak się te trendy zmieniają z godziny na godzinę. Także tu przewidywanie jest już znacznie dokładniejsze i znacznie prostsze, prawda? To znaczy, Przewidzenie pogody w Warszawie, jaka będzie jutro, no, no to już nie jest, żaden, to już nie jest żaden, żaden problem. Z tym, że jest taki efekt tak zwanego nie, motylam, motyla, tak. Prawda, tak, który mówi, że jeżeli są znaczy bardzo drobne zmiany w jakimś obszarze kuli ziemskiej, mogą po pewnym czasie tak zostać y, wzmocnione, że wywoła to jakąś, jakiś kataklizm gdzieś w innym miejscu. A, ta, a lokalnie a, tego nie widać. A, a lokalnie to trzepotanie skrzydełek mm -hmm. motyla. No to determinuje no, jest trochę chyba, może tak, przesady w tym, tak, ale tak, coś, coś w tym tak. guście jest. Tak. I w związku z tym, dlatego te prognozy y, y, średnioterminowe czy długoterminowe są najczęściej niewypalone. Nie nie, Panie profesorze, nie mamy jeszcze parę minut dosłownie. Chciałem zapytać astrofizyka. Pan się zajmuje astrofizyką. Co w XXI wieku było najbardziej znaczącym odkryciem 20 świecie? Czy 21? w świecie? XXI, bo, bo tak. mówimy już o XXI wieku. Czy, czy już coś takiego Najlący. zaistniało? Tak. 10 lat mamy tego wieku, nawet 9 można powiedzieć. To, to będzie bardzo takie osobiste, prawda, dlatego no tak. że tu bardzo trudno jest jakoś wyważać i, i yy, sądować. Ja myślę, że nie ma jeszcze żadnych takich, takich yy, mierników, które, które pozwoli, pozwoliłyby ocenić. Ale z mojego punktu widzenia takim największym zaskoczeniem no, było odkrycie ogromnej ilości planet poza, poza Układem Słonecznym. Poza tym okazało się, że to są planety, które są i układy, bo to już nie tylko chodzi o pojedyncze obiekty, ale również o całe skomplikowane układy planetarne, bardzo różne od naszego. To takie naturalne prawda, odczucie, że no ponieważ my tu jesteśmy, prawda, to, to, to jeżeli gdzieś coś istnieje, to powinno być podobne. Hmm. A tymczasem okazuje się, że to raczej pewnie nasz Układ Słoneczny jest wyjątkowy w porównaniu z tymi które dotychczas tymi nowymi, które dotychczas zostały. No, ale czy to nie jest Odtywne. tak, że właśnie każdy z nich jest wyjątkowy? Czy od, czy tamte są podobne do siebie, a my jesteśmy inni? Nie, tamte są po dość podobne do siebie. To znaczy przede wszystkim okazało się, że tam istnieją ogromne planety, większe nawet od tych naszych kolosów Jowisza i Saturna. Przy czym te planety znajdują się bardzo blisko macierzystej gwiazdy. One są czasami, chociaż są ogromne, znajdują się bliżej niż Merkury od Słońca. No i to było ogromne, i to było ogromne zaskoczenie. Ogromne zaskoczenie. Tu trzeba być jednak troszeczkę ostrożnym w ferowaniu wyroków i ocen, dlatego że może się okazać, że jest to efekt naszego systemu odkrywania planet. Być może nasze odkrywamy tylko te kolosy. I wobec tego no, chwileczkę, chwileczkę może się okazać, że wysypią się za chwilę prawda, te bardziej normalne, bardziej normalne układy planetarne. Ale w każdym razie z tego, co widać na razie, to te, które odkrywamy, to są takie bardzo niepodobne do tego, co, z czym mamy do czynienia tutaj u nas na około. No i co więcej, bardzo trudno jest wyjaśnić, jak takie układy planetarne powstały. Także zanosi się na dość dużą rewolucję, powiedziałbym, w traktowaniu całego tego procesu powstawania i ewolucji układów planetarnych wokół, wokół gwiazd. Mhm. Czyli odkrycie innych układów planetarnych. Odkrycie tak? innych układów mhm. planetarnych. I to, że no one są takie nietypowe. Mhm. Czyli to pokazuje ciągle jeszcze raz znaczy naszą niety wyjątkowość nietypowe, czyli nie, nie taki jak my, tak? Tak, nie taki jak nasz. Aha, aha. Aha. Czyli, czyli to jeszcze jeszcze ciągle wracamy do tego do tego problemu naszej wyjątkowości. Tak. czy to jest wyjątkowość, czy to jest przypadek, tak? I czy my nie jesteśmy ukształtowani przez ten przypadek, właśnie tak, też przypadkowo troszkę. Ale to są już filozoficzne no, rozważania. bardzo daleko, tak. bardzo daleko sięgające. Bardzo, tego, bardzo dziękuję za wizytę waliśmy, w studiu, dziękujemy. panie profesorze. Dziękuję. Nie? Cieszę się, że możemy w nauce XXI wieku opowiedzieć również o takich odkryciach astrofizycznych. No my czasem sięgamy po jakieś takie informacje, no ale Jesteśmy tylko takimi zwykłymi odbiorcami. Pan profesor może nam tutaj bardzo przybliżyć i, i rozjaśnić. Żegnamy się już z dzisiejszą audycją. Zapraszam do słuchania naszej audycji w podcaście na stronie nauka.eft.pl znajdziecie wszystkie podcasty i ta stronka uzyskała nową szatę. Mam nadzieję zaraz tutaj od profesora wyciągnąć te zdjęcia, które obiecał i zamieścić je również w, tym, w tych notatkach. Także zapraszam gorąco i do komentowania i do informacji od Was jakiejś zwrotnej.